Wole się nastukać znaleźć się, wyżynie Pierz o czym słowo za słowo płynie Wole się nastukać znaleźć się, nowy szybnie Wiesz o słowo za słowo płynie Wole się nastukać, znaleźć się, wyszynie Piesz o czym słowo za słowo płynie Wole się nastukać, znaleźć się, to wyżynie Wiesz o słowo za płynie Dobra, nie ma bumben, strata, tata, tylko tak płonie fata, dede, zapraszam cię do mego świata Możesz tutaj wpaść, jeśli masz bata Bo nieważna data, palę codziennie Jestem gdzie indziej THC we mnie Zielona moc, ultra przyjemnie Zawsze coś jest, zawsze coś ciemnie Nabita fifka, zielona rozgrywka Liga blantowców, kilku sportowców Dużo towców i jeszcze więcej kręcę, po to mam ręce blantocholik poza tym męcę i znowu kręcę kolejny blant, Hadocha, docha ha reprezentant, teraz tu, a jutro tam pytasz o blanty, ja blanty mam i zawsze z kumplami w zielone gram, nie sam numer raz zawsze spoko, Tym z blalalala wciągam głęboko, katama polum, fata, maroko to hasła, pilnuj by wliwka nie zgasła, może byś nie gasłał Tedy przeprasza, do tego hasza Szaleje na gwizdku, a się dogasza Gaśnie Tede, tak co kłaśnie jest zawsze początkiem, pamiętasz ten początek?